Wibracja 20 płyni jaśniej. Ostatnie dziesięć lekcji skupiało się na akceptacji i autoekspresji. Te czynności przyczyniły się do uszanowania i zenergetyzowania twojej świętej czakry. To centrum energii jest święte, gdyż pozwala nam tworzyć życie i z tego też względu jest ściśle związane z obfitością. Jeszcze bardziej ekscytujące może wydawać się fakt. Że Święta Czakra jest również wodnym centrum ciała, a woda jest przecież żywiołem sprzyjającym obfitości. Zazwyczaj wyjaśniam to zjawisko w następujący sposób. wszechświat posiada ogromny zbiornik energii i tylko czeka, aż zaczniemy z niego czerpać. Tobie również należy się obfitość, wsparcie i energia życiowa. Wszechświat czeka obok, aż w pełni wykorzystasz to, co ma do zaoferowania. W każdej lekcji tej sfery skupialiśmy się na zrozumieniu, że wszystkiego wystarczy dla wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się koncepcją wystarczalności. Wibracja na dziś Dzisiejsza lekcja różni się nieco od poprzednich, ponieważ będziemy ćwiczyć pozycję jogi oraz oddech i ruch. Przedstawiona tu pozycja ma na celu wzmocnienie naszego centrum energii. Będziemy czerpać energię obfitości z nieskończonego zbiornika Wszechświata. Co więcej, jest to idealna pozycja na wyrzeźbienie mięśni nóg i pośladków. Pozycja nazywa się Bogini lub budkata Konasana, co w wolnym tłumaczeniu oznacza pozycja groźnego anioła. Wykonamy ją z rozchylonymi ramionami, co reprezentuje otwartość na otrzymywanie wszelkich form energii. Jeżeli masz problemy z kolanami, biodrami lub stawami, spróbuj zrobić ćwiczenie według wskazówek najlepiej jak potrafisz. Nie możesz jednak odczuwać przy tym dyskomfortu. Tu nie chodzi o poprawne wykonanie pozycji, lecz o oddech i wewnętrzną intencję. Rozstaw w stopy na odległość około 1 metra w zależności od Twojego wzrostu. Im wyższy jesteś, tym większy będzie rozstaw. Obróć stopy o 45 stopni na zewnątrz, tak aby pięty były skierowane ku sobie. Ugnij kolana i opuść nisko biodra. Napnij mięśnie brzucha, aby nie nadwyrężyć pleców. Wyprostuj się i napnij mięśnie całego tułowia. Rozstaw szeroko palce dłoni i unieś ręce ku niebu. Utkata Konasana Pozycja bogini przy wdechu. wyobraź sobie, że dłońmi czerpiesz obfitą i nieskończoną energię z wszechświata. Wypuść powietrze i jednocześnie opuszczaj ręce i dłonie, kierując je do siebie. Przesuń energię do świętego centrum, pomiędzy pępkiem a kością łonową. Powtórz tę czynność tyle razy, ile chcesz, lecz nie zmieniaj pozycji. Ja zalecam dziesięć powtórek. Po zakończeniu ćwiczenia złóż dłonie jak do modlitwy, wyprostuj nogi i powoli złącz stopy, przesuwając raz pięty, raz palce. W takiej pozycji oddychaj chwilę głęboko i okaż szacunek sobie oraz swoim przewodnikom. Jeżeli czujesz bliższą obecność konkretnego świętego, anioła, mistrza czy przewodnika, wiedz, że właśnie on stoi przy tobie i składa ci cześć. Kiedy będziesz gotowy, w ciszy pokłoń się sobie i wszechświatu. Oto twoja dzisiejsza intencja, dziś połączy się z moim nurtem. Przyjmuję wsparcie wszechświata. Naładuję moje święte zmysły i będę poruszać się z łatwością. Wiem, że moja istota jest boska i połączona z każdym żywym istnieniem. To wspaniałe uczucie być podtrzymywanym i wpieranym. Tak zatem jest. Podziel się wibracją płynę swobodnie, czuję wsparcie światła.